Jam ci to jest, nie bójcie się. odpowiadając mu Piotr rzekł, Panie, jeśliżeś ty jest, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, pójdź. A Piotr wystąpiewszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyszedł do Jezusa. Ale widząc wiatr gwałtowny, złąk się, a gdy począł tonąć, zakrzyknął, mówiąc, Panie, ratuj mnie.